Witam wszystkich Gomdżabar z bardzo, bardzo gorącego Kobe. Pora deszczowa już się dawno skończyła i mamy takie właściwe lato. W naszym mieszkaniu niestety nie ma klimatyzacji i nie możemy się schować przed tym gorącem, ale jest naprawdę upalnie. 36 stopni w cieniu to standard ostatnio. Więc u mnie w pokoju tak po południu się robi naprawdę, naprawdę nieznośnie. Do tematu uciekania przed gorącem jeszcze wrócę. Najpierw chciałem odpowiedzieć na pytanie, które zadaliście w komentarzach. Czyli czy Japończycy respektują zakaz używania telefonów w pociągach? Tak na początek chciałem wyjaśnić, że nie jest to taki faktyczny zakaz. Jest ograniczenie, żeby nie rozmawiać przez telefon, jeżeli nie jest to tak naprawdę niezbędne. Tylko jeszcze w miejscach takich wyznaczonych, bo trzeba wiedzieć, że w pociągach w Japonii są wyznaczone miejsca dla osób starszych czy tam niepełnosprawnych. I w tych okolicach, tych miejsc nie można używać telefonu w ogóle i tam w ogóle piszą, żeby wyłączyć telefon nie tylko dzwonek, tak jak w całym, tele w całym pociągu, tylko właśnie całkiem wyłączyć telefon. Oczywiście nikt tego nie robi, no ale to już jest inna sprawa. Jeżeli chodzi o rozmowy przez telefon, to widzi się to bardzo, bardzo rzadko i to zarówno w autobusach jak i w pociągach jest to niezmiernie rzadkie, jeżeli ktoś naprawdę musi porozmawiać przez telefon, to najczęściej, Zakrywa w ogóle ten telefon ręką, gdzieś tam, czy tam stoi obok drzwi i po tajniasku, że się tak wyraźnie, rozmawia przez telefon. Więc te, w sumie ten nakaz jest bardzo respektowany i bardzo, bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś tak otwarcie, nie wiem, głośno rozmawiał przez telefon. W ogóle rzadko się zdarza, żeby ktoś głośno naprawdę rozmawiał w pociągu. Najczęściej ludzie po prostu śpią albo gdzieś tam coś czytają, bardzo dużo osób czyta książki, ogląda coś na komórce, gra w jakieś gierki i tak dalej. Rzadko się zdarza, żeby usłyszeć taką naprawdę ożywioną dyskusję. Inną sprawą jest też to, że Japończycy bardzo często używają telefonów komórkowych w samochodach podczas prowadzenia, co wielokrotnie zaobserwowałem i również bardzo często używają telefonów podczas jazdy na rowerze. Oczywiście jest to zabronione, tak samo jak używanie parasola jedną ręką i jeżdżenie po ulicy w tym samym momencie. To jest bardzo e, częsty widok. Jeszcze odnośnie tego zakazu używania telefonów w pociągach, jest to napisane na takich znakach wewnątrz wagonów, że prosimy nie rozmawiać przez telefony komórkowe w miarę możliwości, a właśnie przy tych strefach takich specjalnych jest napisane, żeby wyłączyć w ogóle Telefon. Kolejna rzecz, o której chciałem opowiedzieć jest w jakiś tam sposób związana z tą taką falą ciepła, która nadeszła już w sumie, a podejrzewam, że będzie jeszcze cieplej niedługo. Mianowicie Japończycy bardzo długo i bardzo namiętnie wysiadują w różnych miejscach. Jeżeli pójdziemy do jakiejś kawiarni, na przykład do takiego Starbucksa, którego w Kobe jest, dużo, chyba 5 czy 6 kawiarni z tej sieci tutaj jest czy w sumie do każdego innego miejsca może to być McDonald's, może być to dowolna kawiarnia taka sieciowa może być to dowolna taka restauracja szybkiej obsługi, tam gdzie są stoliki zauważymy Japończyków którzy w sumie sobie tam siedzą i uczą się na przykład z książkami, z zeszytami siedzą, mają kupioną najtańszą kawę no i tam kilka godzin potrafią spędzić. Mamy Japończyków, którzy siedzą z komputerami i tam klepią jakieś rzeczy czy tam czytają. Ostatnio się pojawiły też iPady powoli, gdzie z SoftBanku oczywiście mamy sieć 3G wszędzie, więc można sobie siedzieć i tam coś na internecie oglądać. Mamy właściwie taki fenomen, że Starbucksy czy tam inne tego rodzaju kawiarnie stały się takiego rodzaju miejscem do spokojnej nauki, czytania i tak Jest to w sumie bardzo ciekawe, nie wiem z czego to wynika właściwie, prawdopodobnie z małości i ciasnoty japońskich mieszkań, czy tam jeżeli ktoś tak jak my nie mamy... E, klimatyzacji w mieszkaniu, no to robi się naprawdę gorąco momentami, więc e, czasami łatwiej uciec do takiej kawiarni i tam posiedzieć kilka godzin. Aż się nie zrobi chłodniej. Może to również wynikać z tego, że takie kawiarnie po prostu są fajne i klimatyczne i można się tam przejść i w spokoju sobie e, poczytać, czy tam się czegoś. Ja na przykład też czasami e, siedzę w Starbucksie na Sanomi, czyli w centrum miasta. Mam takie ulubione miejsce, gdzie przy takiej wielkiej szybie są pojedyncze. To jest bardzo ciekawe, bo w sumie te miejsca są już przygotowane na takie osoby, bo mamy wysoką taką ladę i tam są pojedyncze krzesełka do siedzenia i ta lada w sumie ma wbudowane gniazdka, więc można tam podłączyć na przykład komputer czy ładowarkę do telefonu i spokojnie spokoju siedzieć sobie, uczyć się, czy tam film jakiś odtwarzać. No i właśnie w tym miejscu, gdzie ja zwykle chodzę, to przez tą taką wielką szybę Widać potrójne skrzyżowanie na Sannomi, takie naprawdę duże, gdzie tam masa ludzi przechodzi. Jest bardzo fajne. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, jest niezwiązana z tym w ogóle. Mianowicie wybrałem się ostatnio na zakupy i napotkałem na taki dość ciekawy problem. Większość z was zapewne wie, że Japonia to świat aparatów fotograficznych i wszelkiej elektroniki, więc... Jakby się tu przyjechało, to by się kupiło bardzo fajne rzeczy. Jest tym parę problemów, między innymi problem jest taki, że nie zawsze te urządzenia posiadają język angielski. Mój, ten czytnik książek posiada i mój aparat, który kupiłem też, ale to akurat okazuje się, że miałem farta. Ostatnio wybrałem się właśnie na zakupy, żeby znajomym kupić aparat fotograficzny. No i ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że dobre 80% aparatów, które żeśmy właśnie testowali w sklepie, nie posiada języka angielskiego w ogóle, tylko japoński. Co ciekawe jest to ograniczenie takie czysto programowe, bo na przykład aparaty Sony mają opcję zmiany języka, ale jest w niej tylko jedna pozycja japoński i tyle. Jest tylko kilka firm, które mają inne języki niż japoński wbudowane. Jest to Pentax, Fujifilm i Canon. We wszystkich modelach tych trzech firm, które nam się udało przetestować, był przynajmniej angielski. W Pentaxach i w Fujifilmach są inne języki też. Na przykład w Pentaxach jest, prawie wszystkich jest polski. No i generalnie jest to bardzo takie niemiłe, bo Sony na przykład rozgrywa to w ten sposób, że mamy na jednej półce bardzo, bardzo fajne aparaty, które są super nowoczesne i tak dalej, ale nie ma w nich języka angielskiego. A półkę obok stoją tak zwane modele międzynarodowe, które mają angielski, ale są co najmniej średnie. Wyglądają tak jak na przykład jakieś stare modele sprzed kilku lat, a ceny mają bardzo, bardzo wysokie. No i jest to, jest to dość niemiłe. Także jeżeli będziecie chcieli kupić sobie aparat w Japonii, albo jeżeli byście chcieli powiedzieć komuś, żeby wam kupił, to trzeba najpierw sprawdzić, czy ten aparat będzie miał menu w języku angielskim, bo możecie właśnie skończyć z aparatem, który jest tylko po japońsku. To nie jest jakiś specjalny problem, bo można się do tego oczywiście przyzwyczaić. No, ale trzeba być ostrożnym. Kolejnym tematem w dzisiejszym podcaście będzie wystawa i wykład, na które poszedłem i w sumie bardzo mnie ta sprawa cieszy. Jest to wystawa i wykład pana Yamamoto Nizo, który zrobił tła głównie do wielu, wielu znanych animacji, m.in. do animacji studia Ghibli, ale nie tylko, bo na przykład robił też tła do takiego znanego filmu Dziewczyna, która skakała przez czas, czyli Tokio Kakeru Shoujo. A jeśli chodzi o takie filmy, które można było w Polsce zobaczyć w kinach, to właśnie Księżniczka Mononoke na przykład, czy też Laputa Podniebny Zamek. No i taką najciekawszą rzeczą może jest to, że Cała ta wystawa miała miejsce w największej galerii w Kobe, w samym środku miasta, pomiędzy Motomachi a Sanomio. Tła, które wystawiano, zajęły całe drugie piętro galerii, trzy wielkie sale i korytarz. Jest to naprawdę fajna rzecz, ponieważ po pierwsze wystawiano oryginały, więc można sobie było zobaczyć ręcznie narysowane tła, gdzie one były narysowane na papierze, a na to jeszcze nakładane były bardzo często folie, na których namalowane było to takie, nazwijmy to, pierwszoplanowe tło. Czyli jeżeli była sobie postać i ona musiała przechodzić pomiędzy drzewami na przykład, to te drzewa, które były na pierwszym planie, były malowane na folii. Pomimo, że w sumie ja stosuję już techniki cyfrowe i nie maluję ręcznie gwaszami, tak jak te tła były wszystkie zrobione, to ta wystawa... Mnie samemu bardzo się przydała, bo mogłem podpatrzeć tak jakby jak właśnie w oryginale wyglądały te tła i jak zostały namalowane. No ale właśnie zdziwiło mnie również to, ile takich osób niezwiązanych chyba w ogóle z animacją przyszło właśnie zobaczyć sobie tą wystawę. Musiałem tam w pewnych momentach poczekać po prostu chwilę, zanim mogłem dojść do kolejnego tła no bo po prostu było dosyć, dosyć dużo osób, można też było kupić książki, pamiątki i tak dalej, plakaty w całym mieście, nawet w tym największym takim centrum handlowym, nazwijmy to, ulicy Handlowej w Sanomii, wisiał taki wielki, wielki plakat, którego zresztą zdjęcie wysłałem gdzieś tam na Twittera w pewnym momencie. No a poza tym, jak wspomniałem, na początku udało mi się również dostać na wykład pana Yamamoto Nizo, który odbywał się zresztą u nas na uczelni, w takiej największej sali. I na ten wykład przyszło bardzo, bardzo wielu studentów. Było on bardzo ciekawy, bo Yamamoto Nizo pokazał swoje szkice i prace związane głównie właśnie z dziewczyną skaczącą przez czas. I było to bardzo pouczające przede wszystkim dla mnie i dla innych osób zajmujących się animacją. No ale przede wszystkim cieszy mnie głównie to, że ta wydawać by się mogło niszowa rzecz, jaką są tła do animacji, cieszy się taką dużą popularnością. Jako że jedna z dróg zawodowych, która gdzieś tam czeka w przyszłości, to właśnie jest rysowanie teł do animacji, to taka wystawa i taki szum wokół tego podbudowuje oprócz tego chciałem powiedzieć jeszcze, że jestem w tym momencie na końcu semestru i ostatnie kilka tygodni było dosyć zajętych robieniem wszystkich takich właśnie ostatnich prac zaliczeniowych i tak dalej spotkania z profesorami seminaria to zajęło naprawdę sporo czasu no i niedługo wakacje w sumie już prawie Jutro, czy tam pojutrze, aktualnie jeszcze pracuję nad kilkoma projektami. Między innymi nad mangą i animacją. Raz jak zwykle robię masę rzeczy w międzyczasie, więc na blogu też powinno się pojawiać e, trochę uaktualnień. Jak zwykle zapraszam na następny odcinek podcastu. No i na moją stronę dokumentowania, oglądania e, i pisania. Do zobaczenia. Gomżabary.